rantowaną rękę na powitanie. — Mnie? — spytałam zdziwiony. — Była tak podobna do Cecylii, że gdziekolwiek by była, musiałbym ją zauważyć. Ktoś musiał jej o mnie powiedzieć. — Jakże? Przecież pan jest całym gościem u Cubata. — Często widuję tam pana w towarzystwie Emanuela Nobla — powiedziała zalotnie. — Proponuję, żebyśmy przeszli do gabinetu, — rzekł baron, jakby zadowolony, że rozmowa nabrała przyjacielskiego tonu. — Tu na sali już nie wolno pić, a chciałbym wypić zdrowie dawnego kolegi. W gabinecie baron szepnął parę słów służącemu i w kilka minut stanęło na stole posrebrzane wiaderko, z którego sterczały szyjki paru butelek szampana. — Starałem się skierować rozmowę na ryskie wspomnienia — Oboje mówili biegle po rosyjsku, ale z widocznym bałtyckim akcentem, wtrącając od czasu do czasu niemieckie słowa. Jaki to musi być miły człowiek, ten Emanuel Nobel, powiedziała panna Barleven, jakby mając dosyć moich ryskich wspomnień. Pani go zna? spytałem. Niestety nie, ale bardzo chciałabym go poznać. Mam wrażenie, że on pomaga wiele swoimi wpływami i znajomościami w obrocie towarowym ze Szwecją. Być może, odrzekłem wymijająco. Nobel jest zaprzyjaźniony z moją rodziną, tylko dlatego często bywam w jego towarzystwie. Skłamałem. — Czy nie słyszałeś, włączył się Baron, że za pośrednictwem Nobla założono w Petersburgu Towarzystwo Nord -Ruszu? Podobno ma zmonopolizować w swoich rękach cały przewóz towarów przez Szwecję. Nie był zawodowcem jak mój major. Z jego twarzy wyczytałem, że wie więcej niż mogę przypuszczać. Teraz byłem już pewien, że nie na darmo zaproszono mnie do osobnego gabinetu i to z taką ilością butelek szampana. Trochę kręciło mi się już w głowie. Zacząłem się bać, że w końcu mogą ode mnie wyciągnąć jakieś informacje yy, Tak, yy, słyszałem coś o tym Rzekłem sucho Ale państwo wybaczą Jutro wybieram się na wiecieczkę, A podróż z Petersburga i ta ilość szampana dają Znać o sobie Starałem się teraz być miły Dziękuję bardzo za tak miłe chwilę, które przeniosły mnie do dobrych ryskich czasów — Niech pan jeszcze posiedzi z nami. — Tak przyjemnie się z panem rozmawia. — Powiedziała panna von Barleywen przy Milnie, a Lejtonem mocno na tarczywym. — Niestety nie mogę — rzekłem stanowczo. — Znam moją głowę, nie chcę zrezygnować z jutrzejszej wycieczki. — To jeszcze jedno pytanie. Kto jest na czele tego Nord-Rusy? — Sądzę, że pani wiele piode mnie. — rzekłem ze śmiechem, całując ją w rękę. Szkot zjawił się w moim biurze zaraz następnego dnia po moim powrocie do Petersburga. — Wracam właśnie z Imatry — powiedział. — Widziałam pana przez chwilę na stacji kolejowej, ale pociąg ruszył, więc nie miałem możliwości przywitania się z panem. — Hmm... — odrzekłem za całą odpowiedź. — Hmm... — odrzekł Szkot, jakby zabierając się do wyjścia. — Bardzo mili ludzie. — Rzekł, ociągając się z wyjściem. — Bardzo mili w samej rzeczy. — Odpowiedziałem. — Helsingfors. — Powiedział. — Konkurencja. — Tak. Helsingfors to piękne miasto. — Odpowiedziałem. W parę dni potem... Zastałem na biurku notatkę od majora, abym koniecznie zarezerwował dla niego czas pomiędzy pierwszą a trzecią po południu. Miałem tego dnia sporo spraw do załatwienia na mieście. Gdym podjeżdżał saniami pod biuro, ujrzałem z daleka jakiegoś mężczyznę stojącego przed budynkiem i coś notującego. Odruchowo zatrzymałem sanie i udałem, że wchodzę do domu, przed którym zatrzymał się dorożkarz. Nieznajomy oparł się plecami o nadbrzeże kanału mojki. Rozpoznałem w nim barona Szwannenburga. Czekałem, aż odejdzie, po czym wszedłem do biura. Mój szkot stał przy oknie. Ubrany był po cywilnemu. — Helsingfors, — rzekł do mnie, wskazując ręką przez okno. — Konkurencja bardzo się interesuje, Northrus. A po chwili spytał, czy macie z waszego biura jakieś... — Inne wyjście? — Tak. Przez podwórze i na ulicę Milionną. — Odpowiedziałem. — To doskonale. — Rzekł. — Czy nie mógłbym pana prosić o przebranie się pod cywilnemu i poświęcenie mi trochę czasu? — Dodał bez wyjaśnień. Odcinek dwudziesty Wyszliśmy tylnym wyjściem I złapawszy pierwszą z brzegu dorożkę, pojechaliśmy do Astorii. Zostawiłem majora w holu i poszedłem do siebie, aby zmienić mundur na ubranie i nałożyć cywilny płaszcz. Trwało to niedługo. Zastałem jednak szkota wyczekującego mnie z niecierpliwością. Kazałem portierowi zawołać najlepszego lichacza. Dorożkę zaprzężoną w szybkiego konia powiedział, wstając szybko z fotela. — Mamy mało już czasu. Siedliśmy do czekających nas sanek. rodaty kuczer, ubrany z całym szykiem petersburskim, smoknął na rysaka. — Ernest, kamienno prospekt rzekł Szkot, z dość poprawnym rosyjskim akcentem. — My, Barin, znajemy Ernest. na Nam nienużno ulicy. Dobrodusznie obruszył się woźnica. Szkot miał na sobie również porządne futro z bobrowym. Obydwaj wyglądaliśmy na bogatych petersburskich kupców. Wyjechaliśmy na nadbrzeżną Newy. Dzień był mroźny, ale i słoneczny. Na nadbrzeżnej panował ruch. Jedne za drugimi mknęły bezszelestnie lekkie petersburskie sanie powożone przez przysadzistych kuczerów – ubranych w swoje ciemnogranatowe lub ciemnozielone płaszcze opasane jedwabnymi pasami. Na białym tle z lodowaciałego śniegu odbijały się kare sylwetki rysaków migających błyskawicznym wyrzutem nóg. Czuć było ową specyficzną atmosferę zimową wielkiego petersburskiego świata, mieszaninę mrozu, nawozu końskiego i perfum. Słychać było parskanie koni lub głos kuczarów, nawołujących dorożkarzy, aby usunęli się zgodnie z przepisami w bok. — I z wąskik prawo, djerzi! — nawoływali. Od czasu do czasu przejeżdżała kareta dworska, zaprzężona po angielsku, ze stangretem pirogu osadzonym poprzecznie na głowie i w czerwonym płaszczu z peleryną oprzyczą carskimi orłami. Widok był, jak za moich dawnych, uczniowskich czasów, w dawnym, beztroskim Petersburgu. Siedziałem w milczeniu, zatopiony we wspomnieniach i nawet nie chciało mi się pytać, po co w porze lunchu jedziemy do restauracji Ernest, która była par excellence nocnym klubem. Wbrew moim przewidywaniom, przed restauracją stało jednak kilka prywatnych zaprzęgów, wśród których wyróżniała się para siwych, przepysznych rysaków i trójka woronych zaprzężonych do szerokich, okrytych skórą niedźwiedzią sań. Przed wejściem szkot wcisnął mi w rękę okulary. — Niech pan je nałoży! — szepnął. — Szkła są zwykłe. Metrodotel musiał znać majora, bo usadowił nas przy zarezerwowanym stoliku w rogu. Mieliśmy widok na całą salę, sami zaś nie będąc bardzo widoczni. — czy ja to trojka? — spytał Szkot po francusku metr do tela. — Nie wiem — odpowiedział. — Całe towarzystwo jest w osobnym gabinecie. Są tam dwie panie, dwóch wojskowych i wyglądający na murzyka człowiek. — Pan zapewne wie, kim jest ten człowiek — — Nie chcę wymieniać głośno jego nazwiska, ale pan się domyśla. — Naturalnie. Odparł szkot, uśmiechnął się do Francuza i bez naradzania się ze mną zamówił kawior, rastia gai, filet mignon, tort orzechowy, riabinowka, pomar, a do kawy trzy gwiazdki. Dodał konspiracyjnie. — Bien... Przekł krótko Francuz, po czym, nachylając się, by zebrać karty z menu, szepnął – Niech pan rzuci okiem na stol i trzeci z lewej, I oni przyjechali razem z gośćmi w gabinecie. Obejrzeliśmy się dyskretnie. W świetnie ubranej blondynce poznałem panę von Barlewen, moją znajomą z Imatry. Była w towarzystwie pułkownika Korpusu Inżynierów Mechaników Floty, oraz ubranego po cywilnemu młodego człowieka, w którym ze zdumieniem rozpoznałem byłego sekretarza osobistego Emanuela Nobla. – Konkurencja – powiedział lakonicznie Szkot. U Ernesta, podobnie jak we wszystkich pierwszorzędnych restauracjach petersburskich, służba była tatarska. W czasie, gdy usługujący nam Tatar nakładał na talerze główne danie, Szkot szepnął mu. Dostaniesz pięć rubli ekstra, jak skażesz, kiedy towarzystwo z gabinetu będzie wychodzić. Byłem zdumiony, że major tak dobrze mówi po rosyjsku. Zabieraliśmy się do czarnej kawy i koniaku, gdy kelner podszedł do nas z zapytaniem, czy czegoś nie potrzebujemy i sząknął znacząco. Major przywołał natychmiast metr do tela. — — Musimy jechać — rzekł, dając sto rubli. — Kelnerowi proszę dać dziesięć rubli, potem się policzymy. — Mais oui, mon commandant — szepnął Francuz. — Je comprends. — Nous sommes donc les aliers. — Jesteśmy więc sojusznikami. Weszliśmy obydwaj do Westybulu. Szatniarz przyniósł nasze futra. Zaczęliśmy szukać po kieszeniach. Usłyszeliśmy gwar zbliżających się kilku osób. W drzwiach ukazał się brodaty mużyk, ubrany w bogate futro z kołnierzem bobrowym. Zanim szły dwie panie, pochód zamykało dwóch oficerów w szerokich płaszczach mikołajewskich. Nie mogłem nie poznać twarzy muzyka. Był to Rasputin. Przykuła moją uwagę również twarz jednej z pań. Była piękną osobą w średnim wieku, o wspaniałej sylwetce i rudawych włosach. Przeszli obok nas szybko zajęci sobą. Narzuciliśmy na siebie futra i zawołaliśmy naszego lichacza. W saniach powożonych trojką zadowiło się dwóch oficerów, jedna z pań i muzyk. Rudowłosa kobieta siadła do sań zaprzężonych w parę siwych rysaków. — Dziesiat rublej na czaj — rzekł szkot do woźnicy. — Pojedziesz z tyłu za parą siwych. Pani mał? — Nie najeżdżaj, lecz trzymaj się o jakieś dwadzieścia kroków. — Słuszaj us wasze zjatelstwo — odpowiedział kuczer. Przyjechawszy most na Newie, towarzystwo się rozdzieliło. Trójka zawróciła na lewo i pognała nadbrzeżną w górę Newy, a zaprzęg pięknej pani na angielskie nadbrzeże. — Jedź się za parą siwych — polecił major. Przejechaliśmy nadbrzeżną. Za pałacem zimowym konie skręciły na plac dworcowy i wjechały w ulicę Morską. Przejechawszy w poprzegnewski prospekt, sanie stanęły przed gmachem Międzynarodowego Banku. Piękna pani wysiadła z sań i zniknęła w jego drzwiach. To była hrabina Klein Kleinmichel, a dyrektorem Międzynarodowego Banku jest Rubinstein. Żydzi pomagają Niemcom. Co do samego Rubinsteina mamy poszlaki, że przez niego są przelewane niemieckie fundusze na dywersję w Rosji. — wyjaśniał mi major, kiedy z powrotem znaleźli się sami w moim gabinecie. — Mam nadzieję, że przekonałem teraz pana, jak głęboko Niemcy penetrują Rosję. Prosto ze spotkania z Rasputinem, Mrs. Klein Michel podąża do Rubinsteina. — U Ernesta zastał pan nie tylko pan von Barlewen, ale i sekretarza Emanuela Nobla. Biuro w Helsingforsie pana znajomego z Imatry jest agenturą wywiadu niemieckiego, co do tego nie mamy żadnych wątpliwości. Urządzili się oni jednak tak fachowo, werbując kilku Finów, że nie możemy tej agentury zlikwidować bez wywołania skandalu. Rosyjski kontrwywiad zaś jest do niczego. Nie mogę zrozumieć tych Rosjan. Za ich niedbalstwo i nieodpowiedzialność płacą przecież życiem ich prości żołnierze. Dlatego to my musimy w obronie interesu waliantów zabezpieczać zamiast nich dostawy. Między innymi dlatego opiekuję się pańskim biurem. Mam do pana prośbę o pomoc w tej pracy. Prośbę nie od ambasady, z którą jest pan obowiązany utrzymywać kontakt, ale od nas, od brytyjskiej misji wojskowej, Czy pan nam pomoże? Patrzył na mnie swoimi bez wyrazu niebieskimi oczyma. Nie miałam do niego sympatii. Pomyślałem jednak o tych poszarpanych żołnierzach, którzy leżeli w moim lazarecie w Wilnie i o sobie, który unikał dotąd frontu. Dobrze. Odpowiedziałam krótko. Będąc u mojej siostry Ady spotkałem Olgę Olchiną, a raczej Olgę Niedobrowo, gdyż piękna Olga, przyjaciółka szkolna Ady, wyszła za mąż, za młodszego o ciebie syna bogatego ziemianina z guberni Orłowskiej, który ukończywszy wydział prawa służył w Senacie. Olga miała do mnie żal, że mnie jej nie odwiedził, będąc już tak długo w Petersburgu i jak mówiła zapomniał o starej dziecięcej przyjaźni. Wszędzie ciebie pełno, mówiła na Donsana. Słyszałam, że byłeś u Oboleńskich, że byłeś u Szerfaszywadze, Łukomskich, Nabokowów, Czewczawadze, wszędzie. A do mnie nigdy nie zajrzysz. Umówiłem się z nią, że wpadnę do niej na czaszku czaja w najbliższą sobotę po południu. Państwo niedobrowo mieszkali dosyć daleko, bo aż na wyspie Wazlewskiej. Wiatr był zimny i zanim dotarłem do ich mieszkania, przemarzłem doszczętnie. W ciepłym, przytulnym saloniku oprócz Olgi zastałem frejlinę dworu wyrubową. Pani wyrubowa popatrzyła na mnie badawczo. Ale ja przecież spotkałam pana... A, już pamiętam, w Wilnie, w szpitalu. Towarzyszyłam wówczas cesarzowi, pan zapewne pamięta ten dzień... Obydwoje nie mieliśmy przyjemnych wspomnień z tej wizyty carowej i to każde z innych powodów także nie trzymaliśmy się tego tematu. Po kwadransie dość banalnej rozmowy pani wyróbowa pożegnała się z nami. — Muszę się śpieszyć — rzekła, spojrzawszy na zegarek. — Mam o szóstej spotkanie z hrabiną Klein-Michel. Drgnąłem. — To bardzo miła osoba — Olgo, musisz ją koniecznie poznać. Cieszy się wielkimi wpływami i może być bardzo pożyteczna dla twojego męża. Słyszałem głos wyrubowej z korytarza, kiedy wkładała futro. Po wyjściu wyrubowej przesiedziałem jeszcze dobrą godzinkę na rozmowie z Olgą, wspominając dawne szkolne czasy i wspólne z nią wakacje w sylgudyszkach. Tymczasem Pojawił się mąż Olgi w towarzystwie barczystego mężczyzny, typowego rosyjskiego ziemianina, który odbijał swoją postawą od wątłej postaci pana niedobrowo, jurysty o przeintelektualizowanym wyglądzie. Gość okazał się sąsiadem z guberni Orłowskiej, gdzie również zajmował stanowisko powiatowego marszałka szlachty. Przy kolacji rozmowa zeszła naturalnie na tematy polityczne. Ich znajomy najmniej nie ukrywał swego krytycyzmu względem otoczenia sarajsarowej, a między innymi wyrubowej. — Pierwieszat wsiu, etu waszu swoocz. W miest jest wyrubowej i Rasputinem — głosił śmiało, a ja domyśliłem się, dlaczego nie byli w domu na moje przybycie. — Olga — rzekł do gospodyn co podchwilony — — Czemu ty przyjmujesz u siebie tę wyrubową? — Co tutaj za kariera dla niego? — pokrzykiwał dalej, wskazując na niedobrowo. — Twoje miejsce na wsi, Misza. Masz piękny majątek. Ziemia jedna z najlepszych w powiecie, a tymczasem twój plikaszczyk ukrada ciebie. — Niech pan na niego spojrzy — zwrócił się do mnie. — Blady! Chudy, znudzony, prawdziwy czynownik czy, jak to powiedzieć, kuriłka. Tobie, misza Petersburg, nie służy i patrzaj, żeby ciebie nie przyjęli w pierpendikularnoje położenie. Wzniósł kieliszek z toastem w stronę męża Olgi. Wspomnij, kiedy my z tobą nosili po Arłowsko i z z borzymi. Z hartami. Przesiedziałem u państwa niedobrowo do północy. Opuściłem ich dom razem z marszałkiem. Mieszkał w leżącym niedaleko Astorii Hotelu Angielskim. Mieliśmy więc wspólną drogę. Siedliśmy do dorożki. Myślałem, że jest pijany, ale się myliłem. Ze względu na dorożkarza mój nowy znajomy zaczął rozmowę po francusku. Nie chciałem tego mówić przy Oldze, bo i tak zastałem ją w stanie wielkiego przygnębienia. Żyjąc jednak dobrze z otaczającym chłopstwem, nie mogę nie zauważyć, że i na prowincji dzieje się coś niedobrego. Zaczynają krążyć po wioskach podejrzani agitatorzy, głosząc, że trzeba skończyć wojnę i podzielić grunta obywatelskie pomiędzy chłopów, a nawet palić dwory. Naród zaczyna się już burzyć i to nie tyle z powodu wojny, ile z powodu nieprawdopodobnych historii o Rasputinie, o Carowej, o Gorye Myknie, Suchomlinowie, o Zdradzie. Rozstaliśmy się na placu Isaakijewskim. W porannej poczcie znalazłem zaproszenie na kolację w rezydencji Sir George'a Buchanana, ambasadora brytyjskiego. Wieczorem, zgodnie z etykietą obowiązującą oficerów w czasie wojny, zmieniłem tylko moje bryczesy i długie buty na spodnie z czerwoną wypustką i lakierki z ostrogami i zamówiwszy lichacza, pojechałem do ambasady. Kamerdyner wprowadził mnie do gabinetu ambasadora, gdzie zastałem Johna B. Halla, przedstawiciela Foreign Office przy brytyjskiej misji wojskowej, i radcę ambasady Lindleya z żoną. Razem przeszliśmy do saloniku, gdzie ambasador przedstawił mnie swojej żonie i córce. Po wypiciu sakramentalnego kieliszka Sherry poproszono nas do sali jedalnej. Kolacja była w ścisłym kółku. Panowie byli jednak w smokingach, a panie w toaletach wieczorowych. Jako gościa... Posadzono mnie po lewej stronie żony ambasadora, Lady Georginy. Po prawej miałem ich córkę, drodną szkodkę, o nieco jednak ptasiej twarzy. Nie miałem wiele okazji do rozmowy. Z zaciekawieniem słuchałem natomiast opowiadań Ser George'a o jego pobycie w Moskwie. Został wybrany honorowym obywatelem Moskwy i wziął udział w bankiecie wydanym z tego powodu na jego cześć. Był pod wrażeniem okazanego mu zaszczytu i moskiewskiej gościnności. Wspominał o ofiarowanej mu bezcennej, starożytnej ikonie, którą później po nam pokazał. — Co za wspaniały naród! — mówił. — Jaki gościnny, łatwy w obejściu, otwarty, a dla nas, Anglików, mający szczególny respekt. — Z takim aliantem — Niepodobna przegrać wojny, wzniósł to ast. Przez cały czas zachowywałem dyskretne milczenie, przysłuchując się z uwagą słowom ambasadora. Po skończonej kolacji panie wstały od stołu, zostawiając nas samych. Służba sprzątała zastawę, pojawił się dekanter z portem. Zapalono cygara. Ambasador przysiadł do mnie z zapytaniem – A pan co sądzi o sympatiach proniemieckich wśród niektórych kół rosyjskich? – Sądzę, że sympatie te są aż na to widoczne – odrzekłem. – Tak pan sądzi? – Ja jestem przeciwnego zdania. Prestiż aliantów, a więc brytyjskie, a nawet francuski są tu tak silne, że nie należy przeceniać wpływów niemieckich ani dawać wiary – Rozpuszczanym plotkom Dusza rosyjska jest tak szczera I tak głęboka Że wszelkie wpływy Pochodzące z obcych źródeł Nie potrafią Przeniknąć jej głębiej Naturalnie Odrzekłem dyplomatycznie Ekscelencja posiada zapewne Najlepsze wiadomości My dear fellow Ambasador wyczuł jednak ton ironii W moim głosie Pan się wychował w uprzywilejowanym zakładzie. Coś w rodzaju naszego itn. Pan jest gwardii. Należy pan do upper class. Niech więc pan mi wybaczy. Ale sądzę, że pan będąc w dodatku Polakiem, a Polacy są narodem o kulturze łacińskiej, nie jest zdolny pojąć rosyjskiej mentalności i ocenić duszy rosyjskiej, duszy prostego narodu. Pan się obraca... Wśród pewnej sfery. Ale ta sfera, a lud, to całkiem co innego. Mój pobyt w Moskwie, gdzie miałem możność zetknięcie się z prostym Rosjaninem, Rosjaninem, który mnie uhonorował obywatelstwem tego ich wielkiego miasta, otworzył mi naprawdę oczy. Pan, będąc gentillum dla kurdy, sam marzecy, zna tylko pewną sferę. Wreszcie... Pańska krew szkocka jeszcze bardziej oddala pana od zrozumienia duszy rosyjskiej, niż gdyby pan był pure sang Polakiem. Zakończył z protekcjonalnym uśmiechem. Widzę, Sir George. Nie ustępowałem jednak, że ma pan o mnie dokład ale i nie całkiem pełne wiadomości. Tak się złożyło, że znam również sferę robotniczą. Pracowałem jako robotnik W aleksandrowskiej fabryce parowozów, a co do Polaków, to mam wrażenie, że oni aż nadto dobrze poznali rosyjską duszę. — Oczywiście pan zna pracowników swojego ojca, rolnych i pańskich dzierżawców. — Rzekł ser George, klepiąc mnie po ufale po ramieniu. — Ale musimy już wracać do Pani! Dodał wstając. — Przeszliśmy do Saloniku. Po kwadransie wstaliśmy obydwaj z holem i pożegnawszy obecnych, wyszliśmy z ambasady. Noc była piękna, księżyc świecił jasno, w powietrzu czuć było odwilż i zapowiedź wiosny. Byłem zmęczony i znudzony tą kolacją w brytyjskiej ambasadzie. Nie ma na świecie nic nudniejszego niż przyjęcia wydawane przez angielską dyplomację. Myślałem. Hall zdawał się wyczuwać mój nastrój, bo milczał taktownie. Co do ambasadora, to niech się pan niczego po nim nie spodziewa, powiedział, kiedy szliśmy już w kierunku dorożek. Raczej wolę nie mówić tego, co o nim myślę. Przerwał, a po chwili, przystając, zaczął mówić. Mamy informację że agitacja niemiecka wśród robotników petersburskich jest prowadzona niemal otwarcie. Na Ochcie co kilka dni odbywają się w pobliżu tamtejszych zakładów wiece. A policja i gendarmeria boją się tam nawet zaglądać. Niemcy próbują w Rosji nowej broni, dywersji politycznej. Nasz wywiad w Szwajcarii sygnalizuje niemieckie kontakty z grupą Lenina. — Słyszał pan o nich? — To bolszewicy, jak siebie nazywają. I nie należy mieszać ich z socjalistami. Z ich to powodu przydzielono mnie do misji, bo jeszcze w oksfordzie pisałem tezę o ruchu marksistowskim. — Ma pan do czynienia z marksistą? — uśmiechnął się. — Ale wracając do sprawy, nasz major poradził mi, by na jeden z wieców udać się z panem. — Zgodzi się pan na to? — All right. — Odpowiedziałam lakonicznie, zdumiony jednak jego wypowiedzią. — To doskonale. — Hall uścisnął mi rękę. — Będę u pana w biurze pojutrze o piątej wieczorem. Kierował się już do dorożki, gdy zapytał, jaki jest numer pańskiego ubrania? — J.B. Hall... Zjawił się punktualnie w moim biurze w towarzystwie jakiegoś robotnika. Sam również miał na sobie robotnicze ubranie. Dla mnie także przyniósł starą odzież. Przebrałem się w nią i wyszliśmy tylnym wyjściem na podwórze. Znaleźliśmy się na ulicy Milionnej, tuż obok ermitażu, by dojść piechotą do Nevskiego Prospektu, a tam wsiedliśmy do tramwaju. Po godzinie jazdy i dwóch przysiadkach, Stanęliśmy na miejscu. Wieczór był ciemny. Rzadkie latarnie gazowe robotnicze i dzielnicy rzucały słabe, mdłe światło ginące w nocnej mgle. Przeszliśmy koło wysokiego muru odgradzającego teren fabryczny od ulicy, by zagłębić się w wąskie zaułki robotniczych domów i wreszcie dotrzeć do jakiejś bramy. Przy bramie stało dwóch robotników. Po krótkiej ich rozmowie z naszym przewodnikiem zostaliśmy wpuszczeni na podwórze. Środek zajmowała wielka drewniana szopa. Weszliśmy do wnętrza. W szopie panował półmrok zaledwie oświetlony kilkoma kopcącymi lampami naftowymi. Szopa była przepełniona ludźmi. Z trudem przedostaliśmy się w kierunku prezydium. Za stołem siedziało paru ponurych typów, z których jeden Był wyraźnie Żydem. Byli to przedstawiciele Sowieta Roboczych Deputatów, nazwy znanej mi jeszcze z 1905 roku. Jeden z siedzących dał znak ręką. Sala się uciszyła. — Towariści! — zawołał donośnym głosem. — Przede wszystkim pozdrowienie od delegatów robotniczych których jestem przedstawicielem na dzisiejszym zebraniu oraz pozdrowienie od naszych towarzyszy robotników niemieckich. Przez salę przeszedł pomruk. Towariści, wszyscy dążymy do jednego celu, którym jest przerwanie rzezi ludzkiej, a przede wszystkim mas robotniczych i chłopskich. Towarzysze, nadszedł czas, że trzeba przestać gadać a zabrać się do czynu. W naszych robotniczych rękach leży przyszłość. Bez nas, bez robotnika i chłopa. Międzynarodowa burżuazja i carski rząd, będący na jej usługach, nic nie zwojuje. Towarzysze, my i nasze rodziny przymieramy głodem, chleba jest coraz mniej. Natomiast panowie i oficerowie jedzą i piją na nasze konto kosztem naszej niewolniczej pracy, kosztem krwi i potu ludu pracującego. Angliczanin Hitries chce naszymi rękami wyciągać sobie z piesa pierogi, bo nasi gospoda zaprzedali nas w niewolę francusko-angielską. Całą wojnę zwalono na barki rosyjskiego robotnika i rosyjskiego chłopa. Upoważniony jestem przez sowiet raboczich deputatów, by zwrócić się do was, towaryszci raboczie ochtieńskich zawodów, abyście zaczęli sabotować całą tę niecną robotę. Psujcie maszyny, pracujcie powoli, urządzajcie strajki. Wymagać większych płac, wymagać chleba i żywności, nie damy zamorić naszych żon i dzieci. Niech żyje proletariat, niech żyje rewolucja, niech żyją nasi przyjaciele, robotnicy niemieccy, którzy pójdą z nami. Słuchałem z pewną fascynacją. Było to dynamiczne przemówienie, które sala nagrodziła oklaskami. — Towaryści? — zawołał mówca. — Oddaję teraz głos delegatowi robotników niemieckich, który poprzez front przybył na nasze zebranie. Od stołu powstał barczysty ryż jegomość o wyraźnie samickich rysach. — Prywiet dla towariszcza Wolfa! — zawołał robotniczy delegat. — Ura! — zawołała sfanatyzowana już sala. — Towarisz załkęd, członka mi tieta, będzie pierwotczykom. Mówca siadł na swoje miejsce, a od stołu się jeszcze jeden Żyd. Kameradan, zaczął przedstawiciel czy pseudo-przedstawiciel robotników niemieckich, przyjechałem do was, aby się z wami, naszymi braćmi, robotnikami rosyjskimi, porozumieć. Odcinek dwudziesty Kameradan Wy wiecie, że gdy Rosja żyła w zgodzie z Niemcami, mogliśmy żyć i pracować i spokojnie dążyć do naszego celu, do opanowania świata przez proletariat. Nasz najgorszy wróg jednak, Anglia, wepchnęła Niemców do wojny z wami, naszymi braćmi, tak jak wepchnęła was do wojny z nami. Anglia wojuje nie sama, ale wojuje waszymi i naszymi rękami, siedząc spokojnie na swojej wyspie i spokojnie oczekując, kiedy Rosja i Niemcy tak się wykrwawią i osłabną, że będzie można ich wziąć w niewolę. Taką samą niewolę, w jakiej Anglicy trzymają murzynów w swoich koloniach. Trzeba być ślepym, aby tego nie widzieć. Towarzysze... Zaprzestańmy tej bezsensownej bratniej rzezi. Towarzysze, dążmy do pokoju. Jeżeli my, robotnicy, zaczniemy po obu stronach bojkotować i psuć wojenny przemysł, to wojna pomiędzy nami musi się skończyć. My, robotnicy niemieccy, oświadczam to głośno. Chcemy pokoju z Rosją, a potem niech Anglicy sobie zęby połamią. Wspólnie obronimy się od nich. Niech żyje przyjaźń niemiecko-rosyjska. Niech żyje rewolucja. Na stół wskoczyła jakaś młoda dziewczyna i zaczęła przemawiać. Podczułem szczurknięcie łokciem naszego przewodnika. — Kto to taki? — spytałem cicho. — Jak to? Wy nie znajdzie? — Eta towariszcz Sysojewa — wyjaśnił i dodał szeptem — musimy uchodzić, bo może być obława zaczęliśmy przepychać je do wyjścia wy kuda tawaliści tak rano? pedosżdzić je rezolucji zdziwił się jeden z robotników my za niewskoj zastawy nie popadiem na posledni konku odpowiedział przewodnik wy z kakowo zawoda dopytywał się robotnik. Przewodnik się zawahał, odpowiedziałem więc za niego. — My i z aleksandrowskich parowoznych, wymieniając fabrykę mego ojca. — Pierdajcie nasz priwiet! — odrzekł. Z ulgą wydostaliśmy się na świeże powietrze. Gdy dobrnęliśmy do głównej ulicy, usłyszałem tętęt kopyt końskich, a po chwili ujrzałem szwadron konnej policji. Widocznie nasz przewodnik musiał być dobrze poinformowany, pomyślałem. Policjanci minęli nas, nie skręcając jednak do zaułka i pokusowali dalej. Nawinął nam się jakiś dorożkarz wyglądający na fina. Przewodnik został, a ja z cholem siadłem do sanek i powiedziałem woźnicy, gdzie ma jechać. — No, rybiata, i dalekoż was zaniesło gazpacko i czas? — Odezwał się dorożkarz, biorąc z nas po ubraniu za robotników. — My, k braczu, czy to gwarnikom służit? — rzekłem. — Iż ty! — odparł woźnica. — A wy, rybiata, wierno byli na schodkie. — No, wo wrymia uszli, tam policajskie pojechali. — U nas na Ochcie to jeszcze cicho. Ciągnął dalej dorożkarz. Ale obochowskie Wczoraj tak zabastowali Zastrajkowali Naród chce mira z Niemcami Bo Angliczanie Naszą krótą targują Moje dzieło Izvostić ją No, będzie bieda Kiedy naród podniemieć się A co dągiesz Nasz naród Angliczan lubi? Spytałem Co od niego Wazmija Angliczanina? On sam siedzi tu krywszyś, a nas z Ruskich na smierć posyłaję. Poka u nas byli Niemcy, wsią było w poriadkie. Chleb djeszowy, zarabotki хорошie, a przyszł Angliczanin i wsią izportił. No ich k czortu! Wiedziałem, że Hol wszystko rozumie, zachowywał jednak milczenie. Wysiadłszy na ulicy Milionnej, przez podwórze dostaliśmy się do mego biura. Byłem głodny. Przebrałem się szybko w mundur i zaproponowałem Holowi, aby poszedł ze mną gdzieś na kolację. Ze względu na jego robotnicze ubranie wybrałem restaurację Leinerta, raczej drugorzędną, ale bardzo popularną, która mieściła się na Nevskim w pobliżu Morskiej. Była to, o ironio, restauracja par excellence niemiecka. Ulubione miejsce spotkań licznej niemieckiej kolonii w Petersburgu. Musieliśmy się śpieszyć, bo restauracje w Petersburgu w czasie wojny były otwarte nocą tylko do godziny 11. Restauracja swym urządzeniem przypominała przeciętną berlińską piwiarnię. Mimo spóźnionej pory sala była przepełniona, a powietrze gęste od dymu cygar i papierosów. Usiedliśmy przy stoliku na uboczu, gdzie wobec gwaru mogliśmy spokojnie rozmawiać po angielsku. Obstalowałem sznycle, butelkę porteru, jakieś apfelkuchen, zapiekane ciasto z jabłkami, kawę i koniak. Nie zaczynałem rozmowy z moim towarzyszem, czekając, co sam mi powie. Sądziłem, że był oszołomiony tym, co widział i słyszał. Nie chciałem mu ironicznie przypominać entuzjastycznych wywodów Sir George'a o duszy rosyjskiej i miłości narodu rosyjskiego do Angliczan. Był przecież obecny przy lekcji pedagogicznej udzielanej mi przez Buchanena. — Well — zaczął Holdo, tąd milczący i zamyślony. — Niemcy sięgają po żydowską broń. Komunizmem chcą obalić Rosję. Nie bardzo go rozumiałem. Hall chyba to zauważył. Studiowałem prasę Marksa i Engelsa w Oksfordzie. Powiedział. W Oksfordzie? Spojrzałem na niego z Tak, w Oksfordzie. Odparł. Zajmowałem się zagadnieniami judaizmu i filozofii żydowskiej, ale mój wykładowca powiedział mi. Nie zrozumiesz Żydów bez poznania dzieł Marksa. Początkowo traktowałem kapitał jako pracę ekonomiczną. Potem powstało pytanie, w jakim celu została napisana. Wiedziałem już, że Żydzi nie piszą dla nieżydów, gdy nie mają w tym określonego celu. Kapitał bił w burżuazia, żyzi nie wytworzyli proletariatu, bo nawet żydowska biedota jest burżuażajnego typu. Więc po co? Potem przyszło olśnienie. System proponowany przez Marksa stwarzał jednoznacznie warunki do podporządkowania większości przez mniejszość. Ten system uzależnia wszystkich od jednej kasy. Nie ma w nim miejsca dla chłopów, dla rzemieślników, dla ludzi materialnie niezależnych, nie mówiąc już o kapitalistach i ziemianach. Są tylko poddani, których bunt uśmierzy się śmiercią cywilną zatrzymaniem zapłaty. Wiedziałem już, że Żydzi nigdy nie odstąpili od wiary w siebie jako naród wybrany. Stąd już tylko jeden krok do dążenia do dominacji nad innymi. Prowadzając komunizm Żydzi, kapłani tego systemu mogą zrealizować cele swojego Sanhedrynu, to jest podporządkowania sobie gojów. Podobne słowa słyszałem w Iwańsku od generała Wołłotkiewicza. Czy nie ulegamy psychozie, a antysemityzm nie rodzi się ze strachu? Pomyślałem. Marksizm jak opium podano rewolucjonistom. Ciągnął dalej Hall. Prawdziwi socjaliści odnieśli się do niego z rezerwą, natomiast bolszewicy przyjęli go jako dogmat. Czy pan wie, kto to są bolszewicy? Nazwałbym ich hienami rewolucji. Nie nastawiają karku jak socjaliści w obalaniu tyranii. W większości siedzą wygodnie w Szajcarii, polerując swoją doktrynę obalenia władzy i wprowadzenia swojego chaosu. Niemiecki sztab, a głównie generał Ludendorff. Dostrzegli w nich szansę wielkiej dywersji. Bolszewicy zaś, zupełnie świadomi, komu będą służyć, zaakceptowali niemiecką ofertę, widząc w tym wielką szansę dla wprowadzenia komunistycznej hegemonii, przynajmniej w Rosji. Sygnalizuje to nasz wywiat Major powiedział mi, że mogę być z panem szczery. Dlatego ja zostałem wysłany do Petersburga, by śledzić rozwój tej choroby. Rosjanie nie zdają sobie sprawy z niebezpieczeństwa. My podchodzimy fachowo i to najmniej nie z filantropii. Wykluczenie Rosji z wojny obecnie nie tyle grozi zwycięstwem Niemiec, co niepotrzebnym wydłużeniem tej wojny. Olbrzymimi stratami ludzkimi, materialnymi, społecznymi. Milczałem jego informacje były dla mnie zbyt rewelacyjne, bym z podjąć jakąkolwiek dyskusję. Pozatem tak jak on żydom, tak ja Anglikom nie ufałem. Bardziej przemawiała do mnie opinia doroskarza i opinia agitatora o Angliczaninie chytriecu. Zapłaciwszy rachunki, wyszliśmy na świeże powietrze. — Dziękuję panu bardzo za towarzystwo. W dzisiejszej wyprawie była bardzo zajmująca — rzekł Hol pożegnanie. — Jak? Dla kogo? — odpowiedziałem o ziemble. Nadchodził koniec marca 1916 roku. Dostałem długi list od Julii. Była zdrowa i z upragnieniem oczekiwała początków maja, by z dziećmi przyjechać do Teriok. Była zdrowa. Ile to dla mnie znaczyło. Na razie nie było obaw zajęcia Mińska przez Niemców. Na froncie ciągnęły się walki pozycyjne. Ofensywa rosyjska nad naroczą, rozpoczęta pod naciskiem aliantów, nie przełamała niemieckiej obrony, mimo wielkich strat po obu stronach. Tendencje pokojowe wśród społeczeństwa rosyjskiego były już dla każdego widoczne. Nie widziałem więc potrzeby odwiedzać ambasadora brytyjskiego mimo poprzedniej obietnicy, bo cóż miałbym mu do powiedzenia? W mieście zaczęły się roztopy. Błoto zmieszane stopniejącym śniegiem zalegało u ulicę. W powietrzu czuło się pierwsze oznaki wiosny. Zima dopadła mnie jednak z powrotem, kiedy jechałem do Haparandy, małej mieściny po szwedzkiej stronie jej granicy z Finlandią. Musiałem pojechać do Haparandy dla usprawnienia transportów Karbidu. W miarę posuwania się ku północy mróz stężał, a śnieg okrywał grubą warstwą lasy i pola. Hotel w Haparandzie był skromny, ale te parę dni wśród marowniczego krajobrazu północy Wśród ciemnych, jodłowych lasów, poprzeżnanych jeziorami, rzekami i strumieniami, były wielkim wytchnieniem po nerwowej atmosferze wojennego Petersburga. Odpowiadał mi ten pusty, skalisty, pagórkowaty kraj. W czuło się poza tym wrodzony porządek, czystość, a jedzenie było pierwszorzędne. Z żalem opuszczałem stację kolejową w by po pół godzinie znaleźć się po drugiej stronie granicy. Stacja w Tornio była przepełniona wojskowymi żandarmerią i urzędnikami. Powiało matuszką Rosją i wschodem. Po kontroli paszportowej ulokowałem się w moim przedziale wagonu sypialnego. Do odejścia pociągu pozostawała jeszcze godzina. Wyszedłem na peron. Mając paszport dyplomatyczny pierwszy przeszedłem kontrolę. Większość pasażerów nadal czekała swojej kolejki. Były wśród nich najrozmaitsze typy. Moją uwagę zwróciło dwóch mężczyzn rozmawiających płynnie po rosyjsku, ale z żydowskim akcentem. Byli wyraźnie zdenerowani oczekiwaniem na oddanie im dokumentów. Wreszcie ukazał się żandarm z plikiem ostemplowanych paszportów nim zaczął je wręczać pozostałym podróżnym, zwrócił się do żytów z oznajmieniem, że odmówiono im wjazdu w granice Rosji. Po chwili zjawił się podpułkownik żandarmerii i wywołał głośno tych panów po nazwisku. Nazwiska były o brzmieniu rosyjskim, ale dziwnym trafem były pochodnymi miasteczek białoruskiej grodzieńszczyzny. Jeden nazywał się Słonimski, A drugi Szmulewicz. — Przykro mi, ale panowie nie będą wpuszczeni do Rosji — rzekł podpułkownik. — A te paszporty, aczkolwiek szwajcarskie, zostawiają wiele do życzenia. — My przecież mamy wizy rosyjskie wydane przez rosyjski konsulat w Surichu — gorączkowo wykrzyknął jeden z nich. — To niczego nie dowodzi. — Autentyczność wiz, tak jak i paszportów, budzi zastrzeżenia. — Odparł stanowczo pułkownik. — Czy pan nas pomawia, że podróżujemy z fałszywymi paszportami? — naparł gestykulując drugi osobnik. — Ja panów o nic nie pomawiam, tylko daję pięć minut czasu. — Powiedział żandarm sucho. — Panowie niezwłocznie wsiądą do stojącego tu szwedzkiego pociągu i odjadą tam, skąd panowie przybyli. — To Oburzające! — wykrzyknął pierwszy. — Jeżeli to jest was to nie pozostaje mi nic innego, jak aresztować panów i odesłać do Petersburga, a tam... — Razbierucja! — Czy panowie jesteście obywatelami szwajcarskimi? W głosie pułkownika czuć było narastającą irytację. — Kanieczno! — odrzekli jednocześnie. – Wachmistrz – zawołał pułkownik, mając widocznie dosyć tej dyskusji – odprowadzić tych panów do pociągu szwedzkiego i oddać im paszporty dopiero gdy pociąg ruszy. – Widzi pan – rzekł pułkownik do mnie – my to prawie co dzień mamy takich pasażerów, którzy chcą się dostać do Rosji. Niemcy wykorzystują teraz całą międzynarodową swoborz jako swoich agentów przekonany jestem, że większość z nich to rosyjscy poddani. To czemu pan ich nie aresztuje i nie wyśle do Petersburga? Spytałem. Chętnie bym to zrobił, a jeszcze chętniej powiesiłbym ich tutaj na granicy. Ale to już nie te czasy. Jeszcze w 1915 tak można było uczynić. Ale teraz... Przy aresztowaniu tych dwóch drani wywoła interwencję dyplomatyczną. Dojdzie to do gazet, szczególnie angielskich, i rozdmuchają całą sprawę. A potem dodał półgłosem. Mam wyraźne instrukcje, aby obchodzić się z nimi jak najgrzeczniej, by nie drażnić aliantów. Dziwni to są sojusznicy ci, Anglice. Jak pomogą to tylko po to, by zaszkodzić. Pamięta pan... Ich atak na Dardanelę by zamknąć na Morze Czarne, kiedy prosiliśmy, aby odciążyć nas uderzeniem we Francji? Wsiadłem do mojego przedziału. Pogoda się zepsuła. Za oknami rozpętała się śnieżyca. Dzień zrobił się szary. Mimo mnie ogarnęła jakaś szarość i zniechęcenie. Porównywałem szczęśliwą, spokojną Szwecję do tej olbrzymiej, ponurej odchłani rosyjskiej, w którą nas wtrącono. – Indie – przypomniałem sobie Guczkowa i również pod wpływem słów żandarma zacząłem z nienawiścią myśleć nie tyle o Niemcach, co o Anglikach. – To oni dali Niemcom przykład, by jak szczury rozmnażać się na cudzych ziemiach, wyniszczyć inne kultury – bo angielskie slamsy wylewają w świat zdegenerowane genetycznie mioty. stała we mnie wściekłość i z trudem zasnąłem. Na zajutrz o dziesiątej rano wysiadłem na dworcu finlandzkim. Padał mokry śnieg. Nad Petersburgiem wisiało nisko, szare, ponure niebo. Nadszedł wreszcie kwiecień i ulice Petersburga oczyściły się z brudnych, topniejących z wałów śniegu. Z rzeki ściągnięto chodniki drewniane i szyny kolejki ułożone na lodzie, które łączyły nadbrzeżną Newy z przeciwległą dzielnicą zarzeczną, zwaną stroną petersburską. Newa wciąż była skuta grubym lodem, ale lód już poczerniał i w wielu miejscach utworzyły się duże jeziorka wydobywającej się na powierzchnię wody. Wreszcie, któregoś dnia, z ogłuszającym łoskotem przerwały się okowy lodu i newa ruszyła ku ujściu, niosąc ku morzu olbrzymie kawały kry. Zaczął się tak zwany ledochod. W powietrzu czuć było wiosną. Na prospekcie newskim, naprzeciw Gastin Nowodwora, pojawiły się stragany z wierzbą. Zaczął się jarmark wierzbowego tygodnia. Na straganach pełno było słodyczy, chałwy, rachatłukum, pierników cukru postnego oraz różnego rodzaju i wielkości malowanych jajek drewnianych lub tekturowych. Pachniało wszędzie olejem, bo przez ostatnie tygodnie przed Wielkanocą prawosławni Rosjanie zachowywali ścisły post. Nadchodził radosny dzień Wielkiej Nocy. Nie był to jednak dawniejszy, przedwojenny, wierzbowy tydzień. Mniej było kupujących, mniej było sprzedających. To już nie był ten radosny tydzień z moich czasów szkolnych, który nie tylko był zwiastunem wiosny, ale i wielkanocnych wakacji i emocji egzaminacyjnych. Po Wielkanocy Newa oczyściła się całkowicie z płynących do jeziora Ładogi Lodów. Odmarzła zatoka botnicka, i zaczęła się regularna komunikacja wodna z Kronstadtem. Przez parę tygodni nie widziałem mego majora Szkota. Zachodziłem w głowę, co się stać z nim mogło, ale zjawił się jak zwykle całkiem niespodziewanie. Nie dopótywałem się, co robił, gdzie przebywał przez ten czas. Z rozmowy wywnioskowałem, że był u swojego szefa, pułkownika noksa w klaterze głównej w Mochylowie i że był również na froncie nad naroczą. Po tym wstępie zapalił fajkę i pogrążyliśmy się w milczeniu. Po długich minutach wstał ze swojego krzesła, wyjrzał na ulicę, otworzył drzwi i upewniwszy się, że sąsiedni pokój jest pusty i nie ma nikogo w poczekalni, przesunął się bliżej do mnie i półgłosem wyjaśnił mi cel swojej wizyty. Mamy wiadomości, że w Zatoce Botnickiej są niemieckie łodzie podwodne, które utrzymują kontakt z wybrzeżem finlandzkim w Teriokach. Podobno ktoś z wybrzeża wymienia sygnał z Niemcami. Podejrzewamy willę hrabiny Klein-Michel. Nasz wywiad przypuszcza, że jutro w nocy niemiecka łódź podwodna będzie w pobliżu Teriok. Chodzi nam o ustalenie sygnałów świetlnych, i potwierdzenie podejrzeń. Dlatego jutro musimy wyjechać do Teriyok, gdzie spędzimy bezsenną noc. Jestem pewien, że mogę na pana liczyć. Ciągnął dalej. Zresztą jest pan odkomenderowany ze sztabu głównego do dyspozycji brytyjskiej ambasady i brytyjskiej misji wojskowej. Ale nie muszę tego przypominać, bo jest pan oficerem i moim kolegą. Czy ma pan jakiś pretekst wyjazdu do Teriyok? — Pomyślałem chwilę. — Tak — odrzekłem. — Mam tam wynajętą willę na lato dla mojej rodziny nawet, więc powinienem pojechać do Teriok, by znaleźć ogrodnika.